Księga Sędziów, dziesiąty rozdział, będziemy czytali od trzeciego do 6 wiersza. Jest to kontynuacja tego, o czym tutaj przynajmniej częściowo mówiliśmy w ostatnią niedzielę, a mianowicie tych rządów czy sprawowania tej sędziowskiej władzy dwóch sędziów, o których jest tak mało napisane, mimo, że w sumie ich y, okres ich, ich sprawowania tej właśnie władzy sędziowskiej trwał 45 lat. Ostatnio tutaj przyglądaliśmy się y, pierwszemu z nich, który miał na imię Tola i czytamy w wierszu trzecim, że po nim wystąpił Jair Gileadczyk, który sądził Izraela przez 22 lata. Miał on 30 synów, którzy jeździli na 30 oślich ogierach, a mieli 30 miast, zwanych do dnia dzisiejszego osadami Jaira, które leżą w ziemi Gilead. A gdy Jair umarł, pochowano go w Kamon. Lecz synowie izraelscy znowu czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom i Asztartom i Bogom Aramejskim i Bogom Sydońskim i Bogom Moabskim i Bogom Amonickim i Bogom Filistyńskim. Opuścili Pana i nie służyli mu. Do tej pory czytaliśmy o sędziach, którzy sądzili Izraela po zachodniej stronie Jordanu. Dzisiaj na początku naszego nabożeństwa czytaliśmy ten fragment z księgi Jozłego, gdzie Jozłę stoi przed Jordanem. I ma przejść przez Jordan, aby tam posiąść tą ziemię, która znajduje się za Jordanem. Ale jak wiecie, plemię Rubena, Gada i połowa plemienia Manassesa już znalazła swoje miejsce po tej wschodniej stronie Jordanu. I ta ziemia właśnie, która tam się znajdowała, określana była mianem Gilead. Jair jest tutaj kolejnym takim sędzią, o którym bardzo niewiele wiemy, chociaż rządził czy sądził Izraela przez 22 lata. Jego imię znaczy ten, który oświeca, ten, który przynosi światło. I w Starym Testamencie jeszcze trzech innych Jairów możemy spotkać. Jeden z nich to... Yy, daleki ojciec tego Jaira potomek Manassesa, który żył jakieś 300 lat wcześniej w czasie właśnie kiedy Mojżesz jeszcze rozpoczął zdobywanie Kanaanu i ta właśnie część za czasów Mojżesza jeszcze została zdobyta i ten właśnie Jair zdobył tam wiele miast które też nazwał osadami Jaira dokładnie tak samo później czytamy o Jairze który był ojcem Mordechaja pamiętacie Mordechaja z księgi Ester jego ojciec nazywał się Jair był Beniamitą, synem Kisza i jeszcze jeden Jair jest ojcem Elhanana, jednego z takich walecznych rycerzy Dawida i oczywiście to imię Jair najbardziej nam się kojarzy z Nowym Testamentem gdzie y, czytamy o córce Jaira, która umarła i którą Pan Jezus poszedł, aby wzbudzić z martwych. Więc jest kilku Jairów y, w, w Słowie Bożym i kiedy ich spotkamy, to pamiętajmy o ich imieniu. Imię ich znaczy ten, który oświeca, ten, który przynosi światło. Y, tak jak już powiedziałem, ta ziemia Gilead rozciągała się po, zachodniej, przepraszam, po wschodniej stronie Jordanu. I czasami była tam taka górzysta część, bardzo pokryta lasami, taka bogata. I czasami tylko tą część nazywano Gileadem. Stamtąd też pochodził słynny balsam, o którym nawet jeden z proroków mówi. A czasami właśnie cała ta część była nazywana ziemią Gilead. I nazwa tego miejsca nie jest oczywista. Nie wiemy za bardzo dokładnie, co ona oznacza. Natomiast najbardziej prawdopodobne przypuszczenie jest takie, że pochodzi od słowa Galid to znaczy stos świadectwa. Jeśli pamiętacie tą sytuację, kiedy Jakub uciekał od swojego krewnego Labana, dla którego pracował przez wiele lat za jego córki I Potem Laban tam wiecie oszukiwał, go kręcił, tak jak zresztą Jakub sam wcześniej kręcił i oszukiwał. I w końcu Jakub mówi, nie no to czas się zbierać stąd, czas ruszać z powrotem do domu i zabrał te, te, te, te swoje żony i te swoje dzieci, które już miał i całym, z całym tym zastępem swoich stad, bo tam się dorobił niezłego majątku u tego swojego krewnego Labana. Uciekł, kiedy Laban tam gdzieś daleko się znajdował. Ale Labian, Laban, kiedy usłyszał jego ucieczce, rzucił się w pogoń za nim i dopadł go właśnie w tej ziemi. Na pogóżu Giladu. Nieźle coś mówię. Na pogóżu Gilad? Giladu, dobrze. I, I tam Bóg przyszedł do niego w nocy i mówi, słuchaj, tam nie wasz się nic złego mu powiedzieć. I oni tam zawarli przymierze. I właśnie zbierali kamieni i zrobili taki stos tych kamieni, który miał być takim znakiem, taką pamiątką tego ich przymierza, że żaden z nich nie przekroczy tego stosu, żeby ktokolwiek złego uczynić jednemu czy drugiemu. I Laban nazwał go w swoim języku, a Jakub nazwał go właśnie Galid. Stos świadectwa. I najprawdopodobniej od tego właśnie później ta cała ziemia została nazwana gila. Te słowa w oryginale są bardzo podobne. Zresztą w naszym języku też brzmiało podobnie. A więc patrząc na te hebrajskie imiona, nie posuwając się zbyt daleko, ale myślę, że zawsze jest ważne, żeby je rozszyfrować, gdyż one mogą nam rzucić jakieś światło. To te hebrajskie imiona mogłyby wskazywać, że Jair został wzbudzony, aby przynieść światło, aby przynieść oświecenie, aby dać świadectwo. I to myślę, jest tutaj może być trafne w kontekście tego, co widzimy w tej księdze, gdzie Boży lud wszedł do miejsca, które było im obiecane wszedł do miejsca, w którym Bóg zapowiadał im błogosławieństwo i, i obfitość i dostatek i światło, a oni co róż pogrążają się w duchowej ciemności. Oni w miejscu którym sam Bóg dla nich przeznaczył. które Bóg im wyznaczył granice i obiecał, że będzie z nimi i będzie obdarzał ich wielkim błogosławieństwem. Oni zamiast chodzić w światłości swojego Boga, zamiast radować się Nim, zamiast wielbić Go, zamiast służyć Mu i oglądać to błogosławieństwo ponad wszystkie inne narody. Oni ciągle się rozglądają na boki, ciągle rozglądają się na te, na te ludy, które zamiast wypędzić z tej ziemi, pozostawili. I ciągle popadają w bawuchwarstwo. Tak, tutaj czytaliśmy w wierszu szóstym. Służą bożkom aramejskim, sydońskim, moabskim, amonickim i filistyńskim. Służą bogom swoich wrogów. I znowu, nie czytamy tu o jakichś wielkich bitwach, nie czytamy tutaj o jakichś wielkich wydarzeniach, o których ci pisarze mogliby tutaj coś nam więcej powiedzieć. Ale wydaje się, że te 22 lata Jaira upłynęły w takim relatywnym spokoju. Bez jakichś wielkich tutaj wydarzeń. je raczej, jak mu powiedziałem, został wzbudzony, aby ich prowadzić do służby jedynemu Bogu. Raczej tutaj w tym leżała istota Jego sędziostwa, tak samo jak wcześniej tego e, Toli. Nie aby ratować ich od jakichś zewnętrznych wrogów, ale raczej aby podnieść ich w tym ich wewnętrznym, w tej ich wewnętrznej słabości, w, tych, w, tych, w, tych, w, tych rozbiciu, w tym ich wewnętrznym rozbiciu, w tych brakach, które mieli u swoich podstaw. Ten, który przynosi światło i składa świadectwo. I oczywiście, jeśli weźmiemy w ten sposób, podejdziemy do Jego imienia, to tak jak każdy inny sędzia, jest on zapowiedzią tego największego sędzi, który miał przyjść. Gdyż jak pamiętacie, to słowo sędzia znaczy zbawiciel. Jest dokładnie to samo słowo w języku hebrajskim. Tego, który jak czytamy, kiedy przyszedł, to przyszedł jako prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. I który przyszedł, aby złożyć nam doskonałe i pełne świadectwo o naszym Bogu. I aby nas wywieźć z duchowej ciemności do swojej cudownej światłości. I oczywiście to też jest naszym powołaniem. My również jesteśmy powołani, aby być pełnymi Jego światła. Oto Pan Jezus u swoich uczniów mówi, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście światłością. On przyszedł jako prawdziwa światłość. On przyszedł, ale nie jakoby tylko On jeden miał pozostać tą światłością, ale On przyszedł, aby tą światłość wlać w swoich uczniów, w tych, którzy w Niego mieli uwierzyć. Ci mieli stać się przepełnieni Jego światłością, aby też tak jak On składać świadectwo, dawać świadectwo prawdzie, mówić o Bogu. O tym, jaki On jest, jak On nas kocha, czego On dla nas pragnie, czego On nas oczekuje, jaka jest droga do Niego, jaki, jaki jest Jego słuszny plan dla człowieka, jaki On wyznacza sens naszemu istnieniu na tej ziemi. A więc i my jesteśmy powołani, aby być tymi, którzy oświecają i którzy przynoszą światło. Oto czytamy, że cały ten świat tkwi w ciemności. Cały ten świat tkwi w złem. Jakkolwiek może się mówić, możemy mówić o epoce oświecenia, możemy mówić o rozwoju naszej ludzkiej, tutaj inteligencji, naszych osiągnięć, to widzimy, że w sercach ludzi jest ta sama ciemność, jaka była w tamtych czasach. Ludzie nic się nie zmienili. Nadal żyją, rodzą się grzeszni, nie rodzą się dobrzy, ale rodzą się grzeszni, rodzą się w ciemności, rodzą się skłonni do złego. I każdy człowiek, każdy człowiek, choćby najlepiej wychowany, choćby najbardziej y, y, y, ogładzony i choćby y, z zasadami moralnymi, i choćby y, nikogo nie zabił, nikogo nie okradł i nigdy nie był w więzieniu i nie wiadomo jeszcze co, jakie tam by się czym nie mógł poszczycić, to w głębi swojego serca każdy jest grzesznikiem. I słowo Boże jasno mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i wszyscy potrzebują zbawienia i wszyscy potrzebują światła Pana Jezusa Chrystusa który jest jedynym źródłem ratunku z tej ciemności i wyzwolenia i Pan Jezus przyszedł i wiemy, że był wiernym świadkiem był wiernym świadkiem i nie cofnął się przed świadectwem, nawet przed tym cierpieniem i odrzuceniem i w końcu krzyżem. i nas wzywa dokładnie do tego samego abyśmy i my byli jajrami tego świata. Tymi, którzy przynoszą światłość i dają świadectwo. Rządził przez 22 lata. I miał on 30 synów, którzy jeździli na 30 oślich ogierach, a mieli 30 miast zwanych do dnia dzisiejszego osadami Jaira, które leżą w ziemi Gilead w języku hebrajskim to słowo oślich ogierach i miast jest niemal identyczne jest prawie to samo słowo i ono pochodzi od tego samego źródłowego słowa które znaczy dźwigać nieść ciężar Oba te słowa, tutaj Jak czytamy to, to tak jak brzmi jak taka yy, gra słowna, jeśli tak mogę to określić. Te słowa, które tutaj są powiedziane. Ale nie jest to tylko gra słowna, jest to stwierdzenie pewnego faktu, który, mówię, w oryginale tak ciekawie brzmi. Yy, to, to, to, że jeździli na tych 30 osich ogierach, yy, symbolizowało ich pozycję. W tamtym czasie nie, nie, nie posiadano zbyt wielu koni w Izraelu. To była rzadkość, że ktoś miał konie. Natomiast ci, którzy właśnie jeździli jako jacyś tacy przedstawiciele władzy, czy, czy mieli jakąś pozycję, to właśnie oni jeździli na takich oślich ogierach. I mieli te 30 miast, co może sugerować, że Jadir tutaj tą, tą, tą, tą sędziowską władzę niejako... Yy, im przekazał, czy oni jakby w Jego imieniu byli administratorami tej Jego władzy. A więc tutaj możemy zobaczyć jakiś taki element zaufania, i takiego podzielenia odpowiedzialności, która nami spoczywała, co wiemy, że zawsze było też planem Bożym, aby nigdy nie było tak, że wszystko na jednym człowieku się opiera, jest jakaś, wiecie, jakiś tam papież czy jakaś tam głowa, od którego wszystko zależy, ale Bożym zamysłem zawsze było, chociaż wybierał sobie przywódców, chociaż sobie wybierał takich ludzi kluczowych, to zawsze chciała być ci kluczowi ludzie kształtowali innych, aby dzielili się tym, co mają z innymi, aby ta praca, która ma być wykonana, nie była na, na barkach jednego człowieka, ale była zawsze na barkach innych. Tak jak dzisiaj mówiliśmy o, o tej pozycji Mojżesza, to wiemy, że Mojżesz nie był sam. Kiedy był sam, to nie, nie, nie, nie wyrabiał z tym całym ciężarem, który był na nim. Ale kiedy yy, yy, te problemy się mnożyły, kiedy ci ludzie stali tam całymi kolejkami do Niego, żeby On ich rozsądzał, to potem Bóg dał Mu tych 70 starszych, którzy wspierali. I potem już dzielił to na, na, na, na mniejsze i większe i, i miał to wszystko przełożone na innych. I widzimy później, kiedy Bóg wzbudza Samuela, Samuel też, mimo że jego synowie nie, nie byli tego samego ducha, co Samuel. Samuel też ich ustanowił sędziami. A więc też w swojej bogobójności Wiedział, że no To, to, to musi być jakoś dzielone A Więc tutaj widać Być może coś takiego w tych, w tych wierszach Spowiedziane, że ci jego synowie y, Dzielili z nim tą odpowiedzialność Służby I mieszkali w tych 30 miastach Tak jak już wcześniej powiedziałem Jego potomek za czasów jeszcze Mojżesza y, Również y, tam zdobył w tej ziemi te miasta i nazwał je też osadami Jaira. Jakkolwiek w księdze Kronik, jeśli dobrze pamiętam, jest mowa, że tam było 23 tamtych miast. Tutaj natomiast, czytamy, tych jest 30. I niektórzy mówią, że to był ten sam człowiek, chociaż tutaj raczej nie ma takiej szansy. Raczej jest tutaj mowa o tym, że ten, który miał to samo imię, co tamten, też nazywał się Jair, i gdyby tamte miasta tamtego wcześniejszego odbudował powiększył, na nowo uczynił je tymi miastami Jaira i one odzyskały to, to, to miano a dodatkowo jeszcze wzięli inne miasta które, którymi zarządzali to tyle takich tutaj ciekawostek historycznych natomiast to co nas najbardziej interesuje myślę i to do czego, zawsze, czego zawsze szukamy w Słowie Bożym to teraz, jak to przełożyć na nasze życie, co tutaj Słowo Boże do nas mówi. I pierwszy taki fakt, który mnie tutaj zastanowił, po tym, jak oczywiście przyjrzałem się tym oryginalnym słowom, było to, że Jair miał 30 synów. Jeśli miał 30 synów, to się zastanawiam, Ile muszą mieć żon. Nie sądzę, że to wszystko z jednej żony? 30 synów? Kto z Was, siostry, chciałby mieć 30 synów, nie licząc nie w domu, ilu córek jeszcze? Nie, nie, to raczej nie było tak, że on miał jedną żonę. To oczywiście nie jest wprost powiedziane, że miał wiele żon. Ale nasuwa się tutaj ewidentne przypuszczenie, że Jair poszedł za tym wzorcem, który Gedeon zapoczątkował. Za tym wzorcem wykorzystania tego pokojowego czasu na własne przyjemności i budowanie własnej pozycji. I patrząc na to w ten sposób, możemy też myśleć, że tych 30 synów mogło dodatkowo jeszcze umacniać jego pozycję. Wiecie... Kiedy posiada się jakieś wpływy, to nie chce się tych wpływów dzielić na jakichś obcych, ale najlepiej byłoby podzielić je na swoich, bo wtedy to wszystko zostaje w rodzinie. Wtedy my wszyscy tutaj razem tworzymy pewien klan, którym łatwiej jest zarządzać całą resztą. I nie chcę tutaj przypisywać jemu czegoś, czego pismo mu nie przypisuje, ale biorąc pod uwagę ten fakt, 30 synów jeżdżących na 30 osi ogierach. I to wszystko, co natchniony pisarz tej księgi mógł napisać w tamtych czasach? Sugeruje mi, iż być może Jair właśnie uznał, że skoro są czasy pokoju, skoro są czasy, kiedy nie jesteśmy najeżdżani, kiedy można coś rozwinąć, czemu by tego nie wykorzystać? Dla siebie. Kiedy patrzymy na historię chociażby świata, chociażby na świecką historię narodów, widzimy, że nie jest tak, że jakiś naród, czy jakiś, jakieś, jakieś państwo jest w ciągłym konflikcie, w ciągłej wojnie od samego założenia do końca. Albo też, że cieszy się ciągłym pokojem i ciągłym dostatkiem i ciągłym powodzeniem. Ale raczej, jak śledzimy historię, i to zarówno, mówię, świecką, państw, jak i historię kościoła, jak i historię niemal każdego pojedynczego człowieka, to widzimy, że są różne okresy w życiu. Są okresy burz i zmagań, i doświadczeń, i problemów, i łez. I są okresy relatywnego spokoju. Są okresy, kiedy nic szczególnego się nie dzieje. Nie ma jakichś wielkich wzlotów, ani też nie jesteśmy w jakimś tragicznym upadku. Nie ma jakichś zewnętrznych prześladowań i problemów, ani też nie ma jakiejś szczególnej szczególnego zadowolenia i jakiejś satysfakcji spełnienia ale jakaś taka jakaś taka cisza jakiś taki spokój czasami bardziej radosny, czasami mniej taki okres spokoju ale jak, jeśli, jeśli przyglądamy się historii to widzimy że taki okres nie trwa wiecznie że najczęściej jest to tak zwana cisza przed burzą. I gdzieś te chmury się gromadzą, gromadzą. My nie zawsze jesteśmy tego świadomi, co się dzieje. Ale to nie jest tak, że wiecie, naród sobie żyje, żyje spokojnie, żyje, żyje i to w setki lat. Najczęściej to jest kwestia czterdziestu, pięćdziesięciu, 60 przez już jest długo. Że jest, nie, ma, nie ma jakichś, wiecie, zamętu, że nie ma jakichś niepokojów społecznych, że, że, że tak wszystko się leciutko, powolutku układa. To jest rzadkość. W wielu narodach jest to dużo krótszy okres, że tam jest kwestia roku, dwóch, trzech, jakieś słowa, a potem znowu jakieś zamieszanie i zawirowanie i ciągle i są takie narody, które w czymś takim żyją. I są tacy ludzie, którzy wiecie, rzadko kiedy mają chwilę wytchnienia, że jak nie z jednej, to z drugiej strony coś na nich spada a są inni, którzy jakąś dłuższą część mają takiego spokoju że jakoś tak, takim się jakoś układa i taki jakiś mają relatywny spokój i nic się takiego nagłego nie dzieje i w historii Kościoła również coś takiego obserwujemy widzimy nawet dzieje apostolskich czytamy, że cieszyli się pokojem u wszystkich że cieszyli się poważaniem u wszystkich tak? że głosili Słowo Boże i rozwijało się i rosło a za chwilę czytamy, że nagle wybuchło prześladowanie i pojawił się Saul i Szczepana ukamienowali i Piotra zamknęli w więzieniu jak Jakuba ścięli. a to nie było tak, że oni cały czas ich ścinali tam non stop nie było kresy, widzimy, że chodzili do świątyni przemawiali, tego głosili i tak samo w służbie Pawła on mówi tak, był Święty mimo że w każdym mieście czekają mnie prześladowania i więzy i tak dalej, ale widzimy, że czasami był w jednym mieście przez trzy lata i tam nauczał i głosił, szkoły założył tam, w Efezie a więc widzimy, że, że są różne okresy i w jakim okresie my jesteśmy? i czy my sądzimy, że ten okres, który teraz jest, będzie wiecznie trwał? czy my sądzimy, że to, co mamy dzisiaj jest nam zagwarantowane, że to będzie jutro i że to będzie w przyszłym roku i że to będzie w następnych latach? taką mamy tendencję, żeby tak myśleć planujemy różne rzeczy do przodu. Myślimy o naszych dzieciach, o, o tym, jak to będzie, kiedyś już pójdą do gimnazjum, czy tam na studia, czy jak się ożenią i z nimi rozmawiamy i snujemy jakieś plany. Oni znają pytania, jak to będzie, jak oni dorosną, czy coś tam takiego. I, i zakładamy, że będzie tak, jak jest, nie? Że, że nie będzie jakiejś wojny, że nie będzie jakiegoś kryzysu, że nie będziemy mieli co jeść i, i stracimy nasze domy. Albo, że Unia Europejska takie prawo wyda, że nam się tutaj nie pozwolą zgromadzać i się okaże, że jakiś swój stanowią kościół państwowy, do którego będziemy musieli się zapisać a jak nie to do więzienia nie wiemy co nas czeka nie wiemy jakie czasy nas czekają dzisiaj mamy pokój dzisiaj mamy swobodę ale nie mamy gwarancji, że będziemy mieli jutro i pytanie brzmi jak ty i ja żyjemy w tym czasie jak ty i ja wykorzystujemy ten czas pokoju Czy my przygotowujemy się na tą burzę, która być może się gromadzi? Czy my wzrastamy w naszym panu? Czy ćwiczymy się w pobożności? Czy zapieramy się samych siebie i nie chcemy pomóc tym, którzy nie mają tego pokoju? Którzy cierpią prześladowania, którzy giną dzisiaj dla Chrystusa? Czy my się o nich modlimy? Czy my się o nich troszczymy? Czy mamy ich na sercach? Czy my po prostu myślimy, żeby więcej sobie dogodzić? Żeby nam było lepiej, żeby nam było wygodniej, żeby nam było cieplej, żeby nami, nami, nami na siebie. Zastanówmy się dobrze, co jest w naszych sercach. Czy myślimy o budowaniu swojego wygodnego miejsca na tej ziemi? Bo jest taki czas, że jest taka możliwość, że jest, nam się wydaje, że mamy takie możliwości i możemy je wykorzystać dla siebie. Pomyślmy, co jest w naszych sercach. I do czego nas to zaprowadzi? Do czego zaprowadziło to pokolenie Jaira? Zobaczcie, Bóg dał im 45 lat. Wydaje się spokoju. Nie wiemy dokładnie na pewno, ale tak się wydaje z tego miejsca Słowa Bożego. Że to był taki czas po tym zamieszkach, które były wcześniej, za czasów Gedeona. Później z tego Abimelecha I Bóg dał im wytchnienie. To był czas, żeby się rozwijać. To był czas, żeby czytać Słowo. To był czas, żeby Boga święcić. Żeby z, w Nim się wzmocnić. Żeby naród stał się mocny. A co, co oni robili? I było wygodnie. Im było spokojnie. I myśleli sobie. A co tam u tych amonitów? A co tam u tych filistyków? A co tam u tych moabitów? I zapomnieli o swoim Bogu. Widzicie, bracia, siostry, my dzisiaj mamy taki dostęp do tego świata i ten świat ma taki dostęp do nas. I te bożki Amunitów i Moabitów, i Bóg, one tak atrakcyjnie wyglądają. Nie myślę, że wtedy one były jakieś, to, to tylko były jakieś straszne maszkary i potwory, tak cieknące krwią. O nie. Wiel oczywiście były i takie. I takie dla niektórych ludzi też są atrakcyjne. Wiecie o tym, nie? Że niektórzy znajdują podobanie w przelewie krwi i, i, i w takich scenach i takich filmów się dla nich produkuje tysiące dzisiaj, bo ludzie się tym karmią, bo są ludzie głodni takich rzeczy. Tak jak kiedyś byli głodni tych aren i tych zabijających się gladiatorów i, i te, tych zwierząt, które pożerały kobiety i dzieci. Tacy ludzie są dzisiaj tak samo takich rzeczy głodni, takich, takich wrażeń i takich przeżyć i, i się czymś takim karmią. Ale ci bożkowie mają też różne inne zachęty, mają też różne inne oblicza. O, i mieli też inne świątynie, w których grała piękna muzyka, w których było jedzenie obfite, w których były tańce i panienki porozbierane w odpowiedni sposób, tańczyły. I tam odbywały się jeszcze daleko inne rzeczy, jeszcze przyjemniejsze dla ciała. Były też i takie świątynie, były tacy bogowie. Dla każdego coś innego. Każdy mógł sobie wybrać, co mu się podobało. Jak ten chciał te maszkary czcić z tymi ich krwią i, i ofiarować swoje dzieci, wrzucać w ogień, to mógł iść tam. A jak ktoś szukał jakiejś przyjemności dla ciała, szukał jakiejś rozrywki dla siebie, szukał jakiejś ekscytacji dla swoich cielesnych, jakichś pragnień porządnych, to mógł sobie pójść gdzieś indziej. Mógł sobie przełączyć ten kanał. Albo ten, albo ten, albo tamten. Co komuś odpowiada? Proszę bardzo. Do wyboru, do koloru. Wiesz... Jak nie chcesz to, to mam do Ciebie tamto. Jak nie chcesz to, to proszę bardzo. Może to, to No, może to. I ci bożkowie mieli różne propozycje. Wiecie, jest czas spokoju, nic się nie dzieje, nikt nas nie, nie, nie atakuje, nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie bije. Jak troszeczkę sobie tutaj, nie to żebym miał nie już mojego Boga nie czcić. Nie, nie, nie. Oczywiście oni nadal byli Izraelitami. Oni nie porzucili swojego Boga Jachwę. Oni nadal służyli Bogu Jachwę, ale też od czasu do czasu, że sobie poszli gdzieś tam czy gdzieś indziej, no to co, co to mogło im zaszkodzić, prawda? Bracie hmm? i siostro, pomyśl o tym. Czy w Twoim sercu nie ma takiego podziału? Czy myślisz sobie, skoro Panu Bogu służy? Skoro jemu się oddałem, skoro jemu coś udaję, to chyba nie zaszkodzi, jeśli skorzystam z tego czy z tamtego w tym świecie, że należy mi się chyba, nie? Przecież nie mogę tak się zapierać bardzo. Co z tego, że tam ci bracia giną z głodu? Co z tego, że tam ci przelewają krew? Kiedy mnie tutaj, no. Teraz czy ja muszę sobie odmówić tego czy tamtego? Czy ja sobie nie mogę trochę dogodzić? Czy ja nie mogę troszkę więcej dla siebie? I Jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Wiecie, Bóg wiedział o tym wszystkim, zanim to wszystko się stało. Bóg to wszystko widział już wcześniej. I tyle razy Bóg nas przestrzegał. I tyle razy ich przestrzegał. Zanim oni jeszcze weszli do tej ziemi, Bóg do nich mówi w Piątej Księdze Mojżeszowe, otwórzmy to miejsce. To jest ważne miejsce tutaj. W piątym Księdze Mojżeszowej, w VI rozdziale Bóg jeszcze przez Mojżesza ich ostrzega, żeby się nie dali zwieść w tym czasie spokoju, w tym czasie dostatku, w tym czasie, kiedy wszystko będzie się dobrze układało, ale żeby się mieli na baczności, żeby się pilnowali, żeby się strzeli, żeby się ćwiczyli w pobożności. W piątej księdze Mojżeszowej, w szóstym rozdziale i w czwartym wierszu, Bóg mówi, słuchaj Izraelu, czy Mojżesz mówi w imieniu Boga, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie, Jahwe jedynie mówi, jest jeden Bóg mówi nasz i to jest Jahwe. On jedynie jest naszym Bogiem. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego, z całego serca swego. Z całego serca swego. I z całej duszy swojej. I z całej siły swojej. I Pan Jezus mówi, to jest największe przykazanie. To jest największe przykazanie. Czy ja i Ty spełniamy to przykazanie? Czy jesteśmy wierni w tym czasie, kiedy nie jesteśmy prześladowani? Czy kiedy, kiedy mamy możliwości, by korzystać z tego świata? Czy my kochamy Boga z całego serca i z całej duszy i ze wszystkich sił? Co to znaczy? To znaczy, że w naszym życiu nie ma miejsca. W naszym życiu nie ma miejsca na żadne inne bożki. W naszym życiu nie ma miejsca na jakiś kompromis z tym światem. W naszym życiu nie ma miejsca na to, żeby świątynię Boga, którą jesteśmy zanieczyszczać jakimiś brudami tego świata. Ale wszystko Jemu poświęcamy. Wszystko Jemu dedykujemy. Wszystko dla Jego chwały czynimy. We wszystkim pilnujemy się, aby nie uczynić niczego, co Jemu nie będzie miłe. Czy to w naszych myślach, czy to w naszych słowach, czy w naszych czynach. Zobaczcie, tutaj to, jest, to, jest, to jest fundament. On mówi, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Pan jedynie, Jahwe jedynie. I myślimy, że dla nas jest coś mniejszego? Czy my sądzimy, że my jako chrześcijanie, obmyci krwią Pana Jezusa, możemy liczyć, że Boże wymagania teraz wobec nas są mniejsze? Otrzymawszy większą łaskę niż oni? Czy my możemy oczekiwać, że teraz Bóg będzie godził się z jakimś podzielonym sercem? który nie znajduje satysfakcji w Bogu, ale musi szukać ciągle gdzieś i szukać ciągle gdzieś indziej, żeby znaleźć pokój dla swojego, dla, dla, dla serca? Czy Bóg się tym, czy, czy, czy Bóg będzie z tego zadowolony? Czy Bóg na to będzie pobożliwie patrzył? Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów I będziesz o nich mówił przebywając w swoim domu Idąc drogą, kładąc się i wstając Właśnie, nie ma miejsca na jakieś inne bzdury nie ma miejsca na zajmowanie się jakimiś innymi sprawami ale mówi, te słowa będziesz w kółko im wpajał do głowy o nich będziesz rozmawiał, o nich będziesz myślał one będą cały czas ci towarzyszyć w całym twoim życiu my sobie myślimy, że możemy się podzielić sobie nasze chrześcijańskie życie że mamy tutaj zbór mamy niedzielę i możemy tutaj przyjść na nabożeństwo a potem możemy robić co nam się podoba, całą niedzielę i spędzić tak jak nam się podoba nie musimy o Panu Bogu już więcej rozmawiać. Nie musimy Jego chwalić. Nie musimy Mu więcej śpiewać. Ja nie chcę powiedzieć, że musimy. Ale dlaczego my nie chcemy, jeśli nie chcemy? Dlaczego nie ma w Twoim sercu tego, żeby cały czas o nim rozmawiać? Masz wolny dzień, to jest Dzień Pański. Dlaczego by jeszcze czegoś więcej jakoś go nie uczcić? Jeszcze czego? Czy, czy my myślimy, że zaliczyliśmy swój obowiązek i teraz możemy dla siebie resztę? I to nie chodzi tylko o niedzielę. To nie chodzi co, o jakiś tam, wiecie, dzień. To chodzi o nasze życie codzienne. Czy my we wszystkim, o każdej porze, na każdym miejscu staramy się być pewni, że jesteśmy tam, gdzie Bóg chce nas mieć i zajmujemy się tym, czym chce Bóg, żebyśmy się zajmowali i nasze serca podobają Mu się i nasze myśli podobają Mu się i nie ma w nich jakiegoś wymieszania z tym światem i nie jesteśmy jakimś, jakąś wodą zmąconą, błotem. Przywiążesz je jako znak do Twojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczami wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach Wszędzie będziesz miał przypomnienie, żeby o mnie nie zapomnieć, żebym ja był ciągle w Twoim sercu, żebyś gdziekolwiek się obrócisz, na cokolwiek popatrzysz, to żeby tam coś, wszystko Ci było, co Ci świadczy, co Ci przypomina o mnie i to Ci pomaga koncentrować Twoje życie tam, gdzie ono powinno być, w Twoim Bogu. A gdy Pan, Twój Bóg wprowadzi Cię do tej ziemi wprowadzi cię do ziemi którą twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiął dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami których nie budowałeś domy pełne wszelkich dóbr których nie gromadziłeś i wykute studnie których nie wykuwałeś winnice i sady oliwkowe których nie sadziłeś a jednak będziesz z nich jadł dosyta strzeż się. Strzesz się. Zobaczcie, bo mówi, dam Ci tę ziemię, dam Ci jej bogactwo, dam Ci jej obfitość, ale kiedy dam Ci to błogosławieństwo, to strzeż się. Widzicie, kiedy Bóg daje nam czas pokoju, kiedy Bóg daje nam czas dostatku, kiedy Bóg daje nam czas obfitości, to zawsze mówi, strzeż się. Strzeż się. Nie myślmy tak jak dzisiaj wielu ludzi myśli w kościele, że jeśli mamy co jeść, mamy dostatek, mamy tego, to, to znaczy, że Bóg jest zadowolony z nas i Bóg nam tutaj udziela tego wszystkiego i to znaczy, że my jesteśmy w porządku wobec Boga, no bo to błogosławieństwo jest wyrazem naszego porządku. O nie! Jak widzieliśmy w księdze sędziów, oni nie byli w porządku. Oni ciągle zawodzili. A jednak Bóg dawał im okresy wytchnienia w swojej łasce. Bóg dawał im czas błogosławieństwa. I Bóg mówi, kiedy Cię błogosławię, kiedy dostaniesz te bogactwo, to strzeż się. Strzeż się, pilnuj się. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu. Abyś nie zap... Jak to możliwe? Przecież to od Niego wszystko. No to jakże oni mieliby zapomnieć? Przecież to Bóg ich cudownie przez Morze Czerwone, cudownie przez Jordan. Jerycho się zawaliło. Te wszystkie zwycięstwa. No przecież to wszystko było cudem Bożym. Jakże oni mogli zapomnieć? No jak szybko zapomnieli. Widzieliśmy już pierwsze pokolenie. W Księdze Sędziów Już zapomnieli. Już zapomnieli. I Bóg powiedział: Strzeż się, strzeż się, strzeż się, abyś mnie nie zapomniał. To nie znaczy, że oni nie wiedzieli, jak się Bóg nazywa, prawdziwy. To nie w tym sensie oni go zapomnieli. Zrozummy to, że to nie chodzi o to, że oni nie wiedzieli, kto to Bóg, jak to nie, nie słyszeli go. To nie o to, tak nie w tym rzecz. Oni zapomnieli go, aby on był tym Bogiem, o którym wcześniej powiedział, że chce być. Z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Kiedy wstajesz, kiedy się kładziesz, Cały dzień. Dzień i noc. I jeśli powiesz mi, że to jest jakiś, jakiś fanatyzm, to musisz powiedzieć, że Bóg oczekuje od nas fanatyzmu. Ktoś powie, tak się nie da żyć. To chyba Pan Bóg tutaj się pomylił, że coś takiego oczekiwał od swojego ludu. To Bóg, to nie są moje oczekiwania, to nie jest jakaś sekta, która od nas tego oczekuje. Ale to Bóg w swoim Słowie takie wymagania stawia nam. I wiecie, że Nowy Testament ani na chrztę nie zmniejsza tego. Ale apostoł Paweł mówi, co? Czy jecie? Czy pijecie? Czy cokolwiek czynicie? Wszystko. Nie część, nie większość. Wszystko czyńcie na chwałę Boża. Ani troszkę mniej. I Pan Jezus powiedział, to jest największe przykazanie. To jest największe. Na całym, cały zakon się na tym opieraj prorocy że będziesz miłował Boga swego, z całego serca swego. A drugie podobne i bliźniego, tak jak siebie samego. I jedno wyrasta z drugiego. Jeśli kochamy Boga tak, jak powinniśmy Go kochać, to wtedy automatycznie kochamy drugiego człowieka, bo Bóg kocha. Bo Bóg dla niego pragnie dobra, bo Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy poświęcili się dla innych, a nie żyli dla siebie samolubnym życiem. I Bóg mówi, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana Twojego Boga i Jemu będziesz służył i na Jego imię przysięgał. Nie pójdziesz za innymi Bogami, za Bogami ludów, które są naokoło Was, gdyż pośród Ciebie jest Pan. Pośród Ciebie jest Jahwe, Bóg Twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko Tobie gniew Pana Boga Twego, by Cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, jak kusiliście Go w masach. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana Boga Waszego, Jego nakazów i Jego ustaw, które Ci nakazał będziesz czynił to co prawe i dobre w oczach Pana aby ci się dobrze powodziło abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię którą pan przysiągł twoim ojcom I jego zamieszanie się nie zmieniło pan Jezus powiedział kto przeze mnie wchodzi wejdzie i wyjdzie znajdzie obfite pastwiska ja przyszedłem aby dać im życie i to by życie w obfitości kwestia jest, jakie jest nasze nastawienie, jakie jest nasze serca, czego my szukamy, jak, co my z tym robimy, co Bóg nam daje. Czy jesteśmy wiernymi szafarzami, świadomymi tego, że nic z nas nie należy, ale wszystko jest własnością Bożą? Wszystko. Czy też właśnie mamy jakąś półeczkę dla Pana Boga? Jakiś czas dla Pana Boga? Jakiś, jakąś część dla Pana Boga? A resztę uważamy, że jest naszej, i możemy z tym robić, co chcemy. To jest podzielone serce. To są ludzie o rozdwojonej duszy, którzy tak myślą, o których Jakub mówi końcem jest zatracenie. I do takich ludzi Słowo że mówi, biadajcie i płaczcie i pokutujcie, nawróćcie się. Jeśli widzimy rozdwojenie w naszych sercach, jakiś podział trochę dla Boga, trochę dla siebie, trochę dla świata, trochę gdzieś tam, nie wiem gdzie. To jest, to jest wezwanie Słowa Bożego jest jasne dla nas. Pokutuj człowieku, pamiętaj się, nawróć się, abyś nie zginął razem z tym światem. Nawróć się. To nasz Bóg tak sprawia, że jest czas burzy i jest czas pokoju. I wiecie, że ten czas spokoju może mieć dwa źródła. Może być wynikiem po prostu duchowej śmierci. Stagnacji. Ale może być też obrazem zdrowego życia. Nie oznacza, że jeśli jest pokój, jeśli, jeżeli nic szczególnego się nie dzieje, to znaczy, że wtedy Bóg nic nie czyni. Wcale tego nie oznacza. Mojżesz przez 40 lat pasał owce, czy tam owce, swojego teścia, tak? Wydawałoby się takie 40 lat puste, nic się tam wielkiego nie wydarzyło. Coś się tam działo w jego życiu, bo to był czas, który Bóg dał mu takiego, wiesz, ten tam posłał go do Egiptu zaczęła się ta cała burza, nie? A wcześniej miał te 40 lat w spokoju. Miał swoją rodzinę, miał swoje dzieci, miał swojego teścia. Wszyscy spokojnie nie aż Bóg miał stanął na jego drodze i mówi, teraz do Egiptu rusza, jesteś gotowy. A on nie myślał, że jest gotowy, ale to był ten czas. Widzisz, bracie, siostro, Bóg daje Ci taki czas spokoju. Bóg daje Ci czas, kiedy możesz się wdawać, że nic się wielkiego nie dzieje i możesz myśleć, to jest taki, taki pusty czas. Możesz tak do tego podejść i dostanie się wtedy pustym czasem. Jeśli Ty nie będziesz nic robił w tym czasie, jeśli Ty nie wykorzystasz tego czasu, żeby się budować jak najwięcej, bo masz na to czas, bo jest taka możliwość, bo, bo mamy to słowo, bo możemy słuchać, możemy czytać, możemy się karmić, masz czas, żeby służyć, masz czas, żeby pomagać, bo nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, jakie chmury gromadzą się nad Twoim i moim życiem. Nie wiesz, jakie chmury gromadzą się nad tym krajem. Nie wiesz, co będzie jutro. I może przyjdzie burza i w tej burzy się okażesz pusty i się rozsypiesz. Dzisiaj przychodzisz tutaj, bo nic Cię nie, nie przygniata, ale jeśli na Ciebie spadnie ciężar, to nagle powiesz, ja już tego nie mogę znieść, ja tego nie wytrzymam, ja, się, ja, się, ja, ja, ja nie będę ryzykować, bo jesteś pusty, bo nie jesteś przygotowany, bo nie spędziłeś tego czasu właśnie, który Ci Bóg dał pokoju, żeby go dobrze wykorzystać. Żeby mieć balast w swoim życiu. Że kiedy przyjdzie ta duża to będzie jak ten okręt, który trzyma się, który może wysoko trzymać swoje żagle i będzie wszedł do przodu. A nie jak ta pusta łydka, która się przewróci. Koniec jest. I już nie ma Ciebie. Ilu takich ludzi oglądamy wokół siebie? Ilu takich ludzi znamy? Ci z nas, którzy dłużej jesteśmy w Kościele. Którzy byli wierzącymi. Nieraz lata, ale ich życie nie było tylko Bóg, tylko Bóg, tylko Bóg, tylko ma Mieszanka. Przyszedł czas próby. Przyszedł czas doświadczenia. Przyszedł cios. Ile z nich się wywróciło. ilu z nich stało się rozbitkami w wierze. Ile z nich odeszło. ilu z nich okazało się być fałszywymi braćmi. Tacy byli już w Nowym Testamencie. Pan Jezus miał takiego jednego w swojej drużynie. I Pan Jezus mówi, tacy będą do końca. Taki komkol będzie zawsze ze zbożem rósł w kościele. Ale mówi, strzeżcie się, żebyście wydacy co nie byli. Mówi, wiecie do Hebrejczyków, strzeżcie się, żeby w kimś z was nie było takiego złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Strzeżcie się. I czas takiego spokoju, i czas takiego, wiecie, bez wielkich wydarzeń, jest, jest okresem, w którym najłatwiej jest takie serce sobie wykształcić. Kiedy po prostu nic się nie dzieje, wielkiego, i my wtedy Łatwo dajemy się uśpić. Dajemy się łatwo zwieść i zająć się rzeczami bzdurnymi, płytkimi, nieznaczącymi w naszym życiu. I, I spędzać czas i nasze życie przecieka nam przez palce. I któregoś dnia przyjdzie burza i się okaże, że nie jesteśmy w stanie jej sprostać. Nie mamy w sobie nic, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nasza wiara jest płytka, nasza społeczność z Panem jest zewnętrzna, Nasze życie jest słabe. Ja nie chcę powiedzieć, że mamy szukać prześladowań, że mamy szukać jakichś ciężarów, że mamy szukać nie wiadomo czego złego. To samo przyjdzie. W swoim czasie Bóg pozbawi nas. Czy to w naszym własnym życiu przyjdzie choroba do Twojego życia, przyjdzie tragedia rodzinna, przyjdą jakieś problemy zawodowe, cokolwiek. Bóg ma różne sposoby, żeby wzbudzić burzę w Twoim życiu, kiedy uznasz, że jest taka potrzeba. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz szukali tej burzy w naszym życiu. Ale to Słowo, które wierzę, dzisiaj Bóg do nas kieruje, jest Słowem, które mówi do nas dobrze wykorzystajmy ten czas, który mamy. Ten czas pokoju, ten czas możliwości. Nie zmarnujmy go. Nie patrzmy na bożki tego świata, ale miejmy przed oczami naszego Boga, jako jedynego Boga. I jeśli nie kochamy Go z całego serca, jeśli nie kochamy Go ze wszystkich sił, z całej naszej duszy, to pokutujmy i szukajmy Go, aby zmienił nasze serca. Aby tak było w naszym życiu. Abyśmy nie żyli samoludnym, wygodnym życiem dla siebie, ale żyli, ale żyli dla Niego, tak jak nas wzywa. To jest nasze powołanie. To jest nasz cel. Zdaję naszą głową modlitwie. Kochany Panie, przemawiaj do nas. Proszę... A i to Słowo pracuje w nas. Tak bardzo dziękuję Tobie, że w swej łasce przemówiłeś dzisiaj do nas. I wierzę, że uczyniłeś daleko więcej, niż ja w swej słabości mogę tutaj uczynić. Za to Ci dziękuję, kochany Panie, że poruszyłeś nasze serca i przemówiłeś do nas. I modlę się, by nie było to tylko Chwilowe, emocjonalne poruszenie, jakich przeżyliśmy wiele w naszym życiu. Ale by Twój Święty Duch pracował w nas. By to Słowo wykonało w nas pracę przemiany naszego myślenia, naszego życia. Miejmy, bracia, siostry, jeszcze głowy pochylone i chciemy jeszcze wysłuchać kilku słów yy... modląc się jednocześnie o nas i o siebie wzajemnie. O Jairze czytamy, że został pochowany w Kamon. I to słowo Kamon oznacza wzniesienie, wysokie miejsce. I wygląda na to, że Jair miał taki normalny, porządny pogrzeb. Został pochowany z honorami, tak jak należało się sędziemu, aby był pochowany. Został pochowany w Kamon, na wzniesieniu, na wysokim miejscu. Kiedy czytałem te słowa, taka ważna myśl, myślę, przyszła do mojego serca. Tak naprawdę nie jest to ważne, jaki będzie mój pogrzeb. Nie jest to ważne, czy zostanę pochowany na najwyższej górze, na najwyższym wzgórzu, czy nawet w najniższej dolinie. Nie jest ważne, jaki będę miał pogrzeb. Czy będzie tam wielu ludzi, czy będą śpiewać, czy będzie orkiestra, czy będą jakieś przemowy kwieciste, czy po prostu kilka osób się zgromadzi i zakopią mnie gdzieś w dole. Tak naprawdę to nie ma w ogóle znaczenia. Tak naprawdę to się liczy, to jest to, jak ja przeżyję dzisiaj moje życie. I to, gdzie będę, kiedy wstanę z tego grobu. Czy wtedy będę na wysokim miejscu? Czy wtedy Pan podniesie mnie do swojej prawicy i postawi mnie wśród swoich wiernych? Czy też zrzuci mnie nisko do jeziora tego na wieki? Do tego strasznego miejsca zagłady i cierpienia, gdzie jest płacz i skrzydanie zębów, gdzie nie ma pokuty i zmiany. Tak naprawdę to się liczy. Nie to, gdzie będę pochowany i jak będę pochowany, ale gdzie będę wzbudzony i gdzie się wtedy znajdę na wieczność. A to zależy od tego, jak dzisiaj żyję. To zależy od tego, na ile dzisiaj kocham Boga i na ile znam Boga i na ile prawdziwe są moje, na ile całe prawdziwe jest moje chrześcijaństwo i moje słowa. Czy, jest to, czy jest, to, jest to głębokie, czy jest to prawdziwe, czy jest to realne, czy jest to tylko farsa i religijna jakaś, jakaś fasada. Wielu z tych, którzy zostaną pochowani, czy zostali pochowani na wysokich miejscach, w ten wielki dzień wstaną na wieczną zakładę. A wielu z tych, którzy jak Łazarz, ten biedny żebrak, został pochowany być może gdzieś tam zagrzywany w piachu, bez świadków. Kiedy wstaną, wstaną do wiecznej radości i do chwały. I obyśmy my tam byli, bracia, siostry. Obyśmy byli w tym tłumie z Łazarzem. I z tymi niesapomnianymi świętymi, którzy bez wielkiej chwały, bez wielkiej pompy zostali pochowani. Którzy gdzieś tam w więzieniach na Chrystusa cierpieli. Ich zwłoki zostały wyrzucone gdzieś na śmietnik. Gdzieś tam zakopani w lasach. To nie ma znaczenia, jak umrzesz, jak, jak będziesz pogrzebany. Ale wielkie znaczenie ma. Wielkie znaczenie ma. Wieczne znaczenie to gdzie się znajdziesz, jak wstaniesz? Obyśmy byli wzbudzeni na wysokie miejsce. Jakbyśmy to mieli na uwadze w naszym życiu. Też tutaj jesteśmy tylko na chwilę, jak trawa, która więdnie, a czeka nas wieczność. Kochany Panie, w tej myśli też chcemy dalej modlić się i prosić Cię, abyś każdemu z nas dopomógł żyć w tej głębokiej świadomości konsekwencji naszych dzisiejszych słów i czynów, tego w co inwestujemy nasz czas, gdyż to człowiek sieje, to i rządź będzie. I dopomóż nam, dopomóż nam nie zmarnować naszego życia, dopomóż nam nie patrzeć na ten czas swobody i relatywnego dostatku i bezpieczeństwa i pokoju jako na czas, który chcemy jak najwięcej dla siebie ale raczej dopomóż nam Panie mieć tą postawę gotowości zabierania się samych siebie rezygnowania z tych przywilejów i dostatków aby pomagać tym, którzy są w daleko gorszym położeniu aby poświęcać nas czas nie na jakieś cielesne przyjemności, ale raczej ćwiczyć się w pobożności. Spędzać ten czas w modlitwie. Spędzać ten czas przy Słowie Twoim. Spędzać ten czas w wychowywaniu naszych dzieci. W trosce nad potrzebującymi. Poświęcając się służbie dla Ciebie, kochany Panie. Aby kiedy przyjdzie burza, abyśmy okazali się jako ci, którzy słuchają i pełnią Twoje Słowo, a nie są tylko biernymi słuchaczami, którzy budują dom na piasku. Który się rozsypie. Prosimy, dopomóż nam. Dopomóż nam. Niech Twój Święty Duch pracuje tak w naszych sercach, abyśmy nie zapomnieli tego Słowa, ale by ono było przybyło w nas i zmieniało nas. Prosimy, prosimy o to, kochany Boże. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.